Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Edukatora Medialnego. Długo trzeba było czekać na nową audycję, ale było to związane m.in. z problemami zdrowotnymi, które utrudniały mi mówienie do mikrofonu i niespecjalnie miałem ochotę słuchać swojego nagranego głosu. Ten odcinek miał być poświęcony publikacji, która... Ma się pojawić w najbliższych dniach po boxprincie zorganizowanym w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, ale publikacja nie jest jeszcze udostępniona w sieci, zatem trzeba uzbroić się w cierpliwość i poświęcę jej prawdopodobnie kolejny odcinek podcastu edukatora medialnego. Pierwszy temat, jakim chciałbym się dzisiaj zająć, to jest cykl tekstów w edukatorze. Medialnym zatytułowany Dzieci Sieci. Cykl ten nawiązuje bezpośrednio do raportu badawczego Dzieci Sieci Kompetencje Komunikacyjne Najmłodszych, który został opublikowany 13 grudnia ubiegłego roku przez Instytut Kultury miejskiej w Gdańsku. W tym cyklu osoby, które brały udział w działaniach zespołu badawczego, które opracowywały wyniki, a także przygotowywały sam raport, starały się nawiązać do wątków, jakie wydają się interesujące i pojawiły się w trakcie naszej pracy badawczej i nieco je rozbudować, pochylić się nad nimi, podzielić się refleksjami na tematy, które być może w samym raporcie nie były mocno wyeksponowane. W samym raporcie nie będę mówił, ponieważ poświęcono mu już bardzo dużo czasu. Również na blogu na Edukatorze pojawiały się teksty związane bezpośrednio z raportem. Na pewno było o nim słychać. Pojawiło się też kilka kontrowersji, kilka zarzutów w stosunku do zespołu badawczego. W tej chwili pracujemy nad drugą edycją projektu. Odbyło się już pierwsze spotkanie zespołu Badawczego. Zajmiemy się tym razem gimnazjalnym etapem kształcenia, efektów. Możecie oczekiwać pod koniec roku, prawdopodobnie 13 grudnia, podobnie jak w ubiegłym roku, zaprezentujemy Wam książkę poświęconą naszym działaniom badawczym, gdzie przedstawimy wnioski dotyczące, dotyczące badania gimnazjalistów. Dotychczasowy raport znajdziecie na stronie dzieci-sieci.pl a tak jak wspomniałem w Edukatorze Medialnym możecie przeczytać na razie kilka tekstów obudowujących projekt Dzieci Sieci. Niebawem pojawią się kolejne, w tym również tekst Piotra Czewskiego. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić do zwrócenia uwagi jeszcze na kilka wydarzeń, które odbyną się w Polsce w najbliższym czasie. Pierwsze z nich to spotkanie z Richardem Stallmanem, twórcą projektu Gnu Guru Otwartości, a chyba raczej wolności w myśleniu o oprogramowaniu, ale również o kulturze, który zainspirował, myślę, wielu innych twórców w innych obszarach, kultury. Spotkanie odbędzie się 13 marca o godzinie 18.00. Organizuje je m.in. Internet Society Polska i chyba Centrum Cyfrowe, jeśli dobrze Pamiętam, co prawda nie do końca zgadzam się z nazywaniem Stalmana prekursorem otwartości w oprogramowaniu, bo taką informację na stronie wydarzenia na Facebooku podali organizatorzy i chyba raczej należałoby mówić o, o wolności, ale to szczegół, który pewnie trzeba zostawić do dłuższego sporu dyskutantom być może po samym spotkaniu ze Stalmana. Poza spotkaniem ze Stalmanem myślę, że warto zwrócić uwagę na konferencję, która odbędzie się w kwietniu w Warszawie, w dniach 18 i 19 kwietnia. Być może zobaczymy się na konferencji Wymiary Wiedzy w Nowych Technologiach. Jak piszą sami organizatorzy, zapraszamy antropologów, informatologów, filozofów, prawników, socjologów, pedagogów, etnografów, medioznawców i wszystkich, którzy w swojej pracy badawczej zajmują się zagadnieniem wiedzy w nowych technologiach. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to wydarzenie. Chyba podobnie jak spotkanie ze Stalmanem odbędzie się w Centrum Cyfrowym, a na pewno Centrum Cyfrowe bierze współudział w organizacji tego wydarzenia. Ostatnia rzecz, o której chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, bo mam wrażenie, że się rozgadałem, a nie ma specjalnie zbyt wiele wartościowej treści w tym, co mówię, to raport Dzieci Sieci, o którym dzisiaj już mówiłem został wydany drukiem i jeśli ktoś wytrzymał aż do tego momentu i słyszy w tej chwili to, co mówię to prawdopodobnie w najbliższych dniach będę miał do oddania kilka sztuk drukowanej wersji raportu Dzieci Sieci także bądźcie czujni, zekajcie na stronę edukatora medialnego na strona edukatora na Facebooku. Tam na pewno pojawi się informacja o książkach. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.